Minęła godzina druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. 75 km od brzegu San Diego za kilka minut powinien wodować, powinna wodować kapsuła kosmiczna Orion, która w taki sposób zakończy swoją misję Artemis II. kilka minut temu astronauci weszli w atmosferę Ziemi z prędkością 40 tysięcy km na godzinę. Ostateczne wodowanie przewidziane jest dokładnie za 7 minut o drugiej siedem czasu obowiązującego w Polsce. Na oceanie spokojnym na astronautów czeka między innymi statek ratunkowy. Może jednak się okazać, że kapsuła nie wyląduje tam, gdzie zakładano. Mówi Tomasz Drela z Planetarium Centrum Nauki Kopernik. Na przykład miejsce docelowe tej pierwszej misji załogowej na Księżyc było inne ostatecznie niż pierwotnie planowano. Na szczęście wszystko się udało i astronauci wylądowali w tak zwanym Morzu Spokoju. Miejmy nadzieję, że tym razem 11 kwietnia wszystko pójdzie zgodnie z planem. Załoga misji Artemis II pobiła rekord oddalenia się od Ziemi. Kapsuła Orion w pewnym momencie znajdowała się ponad 406 tysięcy kilometrów od Ziemi. Wynik niedzielnych wyborów parlamentarnych na Węgrzech może przesądzić o dalszym azylu politycznym dla polityków Prawa i Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. Byli członkowie kierownictwa resortu Sprawiedliwości podejrzewani są o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się ustawianiem konkursów za pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Obecnie są pod ochroną rządu Wiktora Urbana. Lider opozycji Peter Modzior zapowiedział, że w przypadku zwycięstwa Tisy politycy PiSu stracą ochronę prawną. Wydalimy ich pierwszego dnia, o ile nie będą już w drodze do Mińska czy Moskwy. Ostatecznie o ekstradycji decyduje sąd. Wcześniej sprawa europejskiego nakazu aresztowania wobec Marcina Romanowskiego w ogóle nie została rozpoznana przez sąd w Budapeszcie. Ponadto od decyzji sądu może odwołać się prokurator generalny mianowany przez rządzącą partię Fides. Opozycja może zmienić osobę na stanowisku prokuratora generalnego, i jeśli zdobędzie co najmniej dwie trzecie miejsc w parlamencie, czyli większość kwalifikowaną. Ponadto posłowie Ziobro i Romanowski mogą wystąpić o węgierskie paszporty w przyspieszonej procedurze, co praktycznie uniemożliwi odebranie im ochrony prawnej. Budapeszt, Michał Makowski, Polskie Radio. Strażacy walczą z pożarem zakładu utylizacji opon w miejscowości Rożental w powiecie tczewskim na Pomorzu. Akcja może potrwać całą noc, mówił w TVP Info młodszy aspirant Dawid Westrych. Tego typu pożary są wymagające i mogą potrwać jeszcze kilka, kilkanaście godzin. Działania prowadzą strażacy, są oni podzieleni na dwa odcinki bojowe. Podają obecnie sześć prądów gaśniczych w natarciu na palącą się stertę opon. W tym są również prądy piany ciężkiej, która jest szczególnie skuteczna przy pożarach tego typu materiałów. W pożarze nikt nie ucierpiał. Hossa na warszawskim parkiecie. Indeks WIK przekroczył wczoraj poziom 130 tysięcy punktów, osiągając najwyższy poziom w historii. Polska giełda kolejny rok wśród najmocniejszych na świecie. Siła gospodarki i odpowiedzialne decyzje budują zaufanie inwestorów, napisał w mediach społecznościowych minister finansów Andrzej Domański. Wynik skomentował również rzecznik rządu Adam Szłapka. WIK powyżej 130 tysięcy punktów i historyczne rekordy na giełdzie. To jest... Jest właśnie różnica między stabilną Polską a chaosem, z którym mieliśmy do czynienia, napisał na platformie XWIG, czyli warszawski indeks giełdowy. To jeden z najważniejszych indeksów giełdy papierów wartościowych w Warszawie. Obliczany jest od 16 kwietnia 91 roku. Jego wartość bazowa to 1000 punktów. Sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego stawiło się do pracy. Tylko dwoje z nich dostało osobne gabinety i listę spraw, którymi już niedługo będą się zajmować. Reszta, jak mówił prezes Bogdan Święczkowski, musi poczekać na decyzję prezydenta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 Unijny system kontroli wjazdów i wyjazdów na granicach działa już na pełnych obrotach, zapamiętuje i rozpoznaje dane biometryczne, takie jak między innymi rysy twarzy czy linie papilarne. Ma chronić unijne na granicę przed nielegalną migracją i napływem przestępców. Polska część granic Unii jest coraz bezpieczniejsza, podkreśla szef MSWiA Marcin Kierwiński. Ten system pozwala skanować i rejestrować osoby wjeżdżające na teren Unii Europejskiej. Pozwala wyłapywać te osoby, które mają zakaz wjeżdżania do Unii Europejskiej. Testowa wersja systemu została wprowadzona w październiku ubiegłego roku. Od tego czasu do Polski nie wpuszczono 20 obcokrajowców. Stany Zjednoczone sprawią, by cieśnina Ormus wkrótce została otwarta zapowiedział prezydent Donald Trump w rozmowie z dziennikarzami. Nie wyjaśnił jak miałoby do tego dojść. Dodał jedynie, że zadanie jest trudne, ale wsparcie deklarują inne kraje uzależnione od transportu przez ten region. Blokada cieśniny Ormus wprowadzona przez Teheran po wybuchu wojny ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem sparaliżowała prawie jedną piątą światowego handlu ropą i gazem. Konflikt przełożył się na wzrost cen i niepokoje na rynkach finansowych. Według doniesień Was Waszyngton naciska także na sojuszników z NATO, by w ciągu kilku dni yy, zadeklarowali konkretne wsparcie w zabezpieczeniu cieśniny, a dziś mają odbyć się rozmowy pokojowe między USA a Iranem. Do tych rozmów ma dojść w Islama Badzie. Rolnicy i działkowcy z niepokojem śledzą kolejne prognozy, a synoptycy nie mają dla nich optymistycznych wieści, bo nocami temperatura nadal będzie spadać poniżej zera. Wiosenne przymrozki mogą spowodować nieodwracalne straty. Są szczególnie groźne dla roślin, które zaczynają wegetację. Na kapryśną aurę narzekają użytkownicy białostocki, rodzinnych ogródków działkowych. Niektóre kwiatki przymarzły. Ziemniaki wchodzą co niektóre, ale zimno, no i nie, nie mogą poschodzić nawet. Czosnek, cebula. Pomarzło trochę rzeczy, lawendy. W sumie to nic nie wschodzi, bo jest zimno, na przykład juka też jest zmarznięta. Ta wiosna jest brzydka, ubiegłoroczna była jeszcze gorsza, bo w maju były mrozy, pomarzło wszystko. A w tym roku jest chłodno, brzydko i zmienia taka pogoda. Ta huśtawka jest niedobra. Skutków przymrozków obawiają się też sadownicy, którzy pamiętają ubiegłoroczny nieurodzaj, gdy najbardziej ucierpiały plantacje truskawek, brzoskiń, wiśni i czereści. czereśni. jest to 8 minut po godzinie drugiej. Czekamy aż Orion, czyli kosmiczna kapsuła, wyląduje na oceanie spokojnym.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 Ostrzeżenie przed przymrozkami dla całego kraju w nocy od minus 3 do minus 5 stopni przy gruncie, chociaż lokalnie temperatura może spaść do minus 8. W dzień na wschodzie słabe przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem lub krupy śnieżnej. Początkowo miejscami silne zamglenie ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura w dzień od 7 stopni na południu i wschodzie do 13 na zachodzie kraju. Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Ewa Wasążnik. Dzień dobry. Komentarz. Z nami jest także pan dr Michał Lipa, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Uniwersytet Jagielloński. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry. Panie doktorze, czy um, Liban, czy Bejrut powtórzy scenariusz strefy gazy i zachodniego brzegu?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 Iran uzależnił, Iran uzależnił w ogóle, no nawet nie tyle... w pełne wdrożenie rozejmu, bo to też o to chodzi, tak? Trumpowi bardzo zależało na tym przede wszystkim, żeby Iran odblokował bokowo Ormuz Ormus, a Iran powiedział, że no to jest możliwe dopiero wtedy, kiedy, kiedy Liban przestanie być atakowany, bo my zakładaliśmy, że, że kwestia Libanu jest elementem tego rozejmu. Trump tutaj się pogubił, bo pierwszy komunikat, jaki, jaki z Białego Domu płynął, był taki, że 10 punktów, które Liban, Iran zaproponował,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 Powtórka programu Komentarz A teraz połączona już z nami pani Anna Łubian-Halicka, program 19.30, Telewizja Polska. Witamy, dzień dobry w Polskim Radiu dzień 24. Dobry. Dzień dobry. Pani redaktor Szegorz Schetyna mówi o tym, że prezydent odmraża sobie uszy na złość, na złość koalicji? Trochę tak, bo gdybyśmy wgłębili się w przepisy prawa, które traktują właśnie o tym, w jaki sposób członkowie, nowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego są wybierani, to po pierwsze w Konstytucji nie jest wymieniany w, przy wyborze sędziów Trybunału Konstytucyjnego prezydent w żadnym artykule. Tam jest mowa tylko o tym, że nowych sędziów do Trybunału Konstytucyjnego wybiera Sejm. Mowa o prezydencie jest dopiero w ustawie, gdzie mamy ten zapis, który już był wielokrotnie, powtarzany wielokrotnie analizowany, że ślubowanie odbywa się wobec prezydenta. Ale to nie jest powołanie przez prezydenta, jak jest na przykład sformułowane w przypadku sędziów sądów powszechnych. Prezydent nie zaprzysięga sędziów Trybunału Konstytucyjnego, to wobec niego składane jest ślubowania. Zatem jego rola, jeśli chodzi o weryfikację wybranych przez, przez Sejm sędziów do Trybunału Konstytucyjnego, nie istnieje. I tutaj prezydent, a właściwie szef jego kancelarii, który mówi o tym, że prezydent analizuje wybór tych sędziów, Zgadzam się z rządzącymi, że przekracza swoje kompetencje. Kto na tym sporze politycznie wygrywa, kto przegrywa, kto jest zwycięzcą tego pojedynku? Już odkładając na bok te zawiłości prawne, to przecież zdajemy sobie wszyscy sprawę, że to jest rozgrywka polityczna, bo i swoją grę prowadzi prezydent i jego otoczenie, swoją grę prowadzi większość rządząca i cały czas również w grze największa partia opozycyjna, Prawo i Sprawiedliwość, która do jednej bramki tak się domyślam, gra razem z prezydentem i także z prezesem Trybunału Konstytucyjnego Bogdanem Święczkowskim, który również stał się politycznym graczem w tej rozgrywce. No tak, Bogdany Święczkowski, przypomnę, że. Um... Prokuratura chce uchylenia jego immunitetu w związku ze sprawą Pegasusa i tutaj też jest poniekąd sędzią we własnej sprawie, ale na pytanie, kto na tym traci, kto na tym zyskuje, to należałoby sięgnąć pamięcią wstecz i to naprawdę bardzo daleko, bo o tym chaosie, o tym paraliżu Trybunału Konstytucyjnego, jak sobie przypomnę, to mówimy już ponad 10 lat, ale były czasy, kiedy Trybunał Konstytucyjny działał sprawnie. I sprawnie działający Trybunał Konstytucyjny nie jest na rękę żadnej władzy, żadnym politykom. Ponieważ sprawnie działający Trybunał Konstytucyjny patrzy na ręce właśnie władzy. To Trybunał był te 10 lat temu, kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu taką ostatnią wyroczną, która mogła powiedzieć, halo, stop, władzo, przekraczasz swoje uprawnienia, robisz coś, co jest niezgodne z porządkiem konstytucyjnym, na który się umówiliśmy. Bo może już teraz nie pamiętamy, ale kiedyś Trybunał zajmował się sprawami niepolitycznymi, ale takimi, które dotyczyły wszystkich obywateli. To Trybunał na przykład nakazał podwyższenie kwoty wolnej od podatku. To Trybunał Konstytucyjny zahamował przepisy, które były zbyt restrykcyjne. Przepisy dotyczące zgromadzeń masowych, zgromadzeń publicznych. Takich wyroków było naprawdę bardzo dużo. Od pewnego czasu o Trybunale Konstytucyjnym mówimy tylko w kategoriach chaosu albo w kategoriach wyroków które są wydawane pomyślnie której ze stron politycznych, a taki trybunał nie służy obywatelom. Przede wszystkim na tym chaosie tracimy my wszyscy, bo nie mamy tej instytucji, tej, tej ostatniej wyroczni, do której moglibyśmy się odwołać. Czy korzystają na tym politycy Prawa i Sprawiedliwości? Tak bo Trybunał w obecnym, w obecnym stanie, w obecnym układzie jest Trybunałem złożonych z nominantów Prawa i Sprawiedliwości. Część tych sędziów, którzy teraz zasiadają w Trybunale, to są osoby wprost związane z, z, z, z byłym owozem władzy. Bogdan Święczkowski, przypomnę, kiedyś kandydował na posła właśnie z list Prawa i Sprawiedliwości. To była prawa ręka Zbigniewa Ziobry. Tam zasiada Stanisław Piotrowicz, który był posłem Prawa i Sprawiedliwości. Które zajmował się reformą sądów. Tam zasiadała Krystyna Pawłowicz, również była posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Nie wspomnę już o Julii Przyłamskiej, była jej prezes Trybunału, o której Jarosław Kaczyński mówił, że jest to jego odkrycie towarzyskie roku. A zatem Prawo i Sprawiedliwość broni um, takiego swojego swojej instytucji odwoławczej. Bo ja przypomnę, że kiedy um, powstawały komisje śledcze, i na te komisje musieli stawiać się politycy Prawa i Sprawiedliwości, to wówczas Trybunał Konstytucyjny bardzo szybko wydał wyrok, według którego te wszystkie komisje śledcze były niekonstytucyjne. I z tym wyrokiem Zbigniew Ziobro machał, tym wyrokiem machał Komisji Śledczej do Spraw Pegasusa, mówiąc nie, nie stawię się na te komisje, bo jest ona niekonstytucyjna. Zatem ten Trybunał dawał wielokrotnie alibi, dawał papier, glej polityką Prawa i spra Sprawiedliwości i dlatego oni teraz go bronią. My oczywiście obserwujemy z wielką uwagą to, co dzieje się tu i teraz. Rysujemy scenariusze raczej krótko niż długoterminowe, ale cały czas towarzyszy mi takie wrażenie, że politycy akurat to myślą o Trybunale Konstytucyjnym w tej perspektywie najbliższych wyborów w przyszłym roku, ale także tych wyborów w roku 2030. Czy tam być może są rozpisane tak daleko idące w czasie scenariusze? Pewnie tak, ponieważ ja przypomnę, że kadencja w Trybunale Konstytucyjnym trwa lat 9, a zatem ci sędziowie, którzy teraz obejmą mandat, zaczną orzekać w Trybunale Konstytucyjnym będą i do końca tej kadencji parlamentu, i przez następną, i jeszcze przez następną. To wszystko było tak ułożone, żeby... W Trybunale Konstytucyjnym zasiadali przedstawiciele różnych opcji politycznych, tak żeby to było właśnie takie ciało wyważone, które składa się i z osób po jednej stronie sceny politycznej i po drugiej stronie sceny politycznej. To niestety zostało wywrócone i po tym co Teraz obserwujemy, bo teraz znów mamy taką reakcję łańcuchową, takie piętrzenie się problemów. Najpierw pojawił się problem z wyborem sędziów, bo najpierw prezydent kwestionował sam wybór sędziów, potem przestał kwestionować procedurę wyboru sędziów, zaczął kwestionować to, że zostali oni wybrani zbyt późno, nie, nie przyjął ślubowania od czwórki i, i zaczyna się robić taki harmidar prawny, którego już w pewnym momencie, na którym przestaniemy już panować, który będzie bardzo trudno wytłumaczyć, Czyli mamy dokładnie to, co się działo z Trybunałem Konstytucyjnym w 2015 roku. Czy to się da jeszcze wyprostować? Czy należy sięgnąć do tego rozwiązania, które proponowali ludowcy, czyli jakiegoś resetu konstytucyjnego i stworzenia Trybunału Konstytucyjnego od podstaw? Nie wiem, ale z drugiej strony, gdybyśmy mieli tworzyć ten Trybunał Konstytucyjny od podstaw, to kto miałby go tworzyć? Z drugiej strony, sceny politycznej też usłyszymy opór. Więc ja w tym momencie nie widzę jakiegoś światełka w tym tunelu, które dawałoby nadzieję na to, że Trybunał Konstytucyjny znów zacznie działać i orzekać i bronić naszych praw, bo tu chodzi o nasze prawa obywateli. Pan profesor Marek Safian, z którym rozmawiałam przed chwilą, te nadzieje upatruje w tych, którzy już teraz zasiadają w Trybunale Konstytucyjnym i wyczuwam w jego wypowiedzi no, taką możliwość i taką ewentualność, że ci sędziowie, którzy teraz są w trybunale niekoniecznie muszą, muszą być w procentach lojalni wobec prezesa i wobec tego środowiska politycznego, które wyniosło ich do, do tej rangi, do tego honoru sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Wiele byśmy pewnie dały pani redaktor za to, żeby wiedzieć co się dzieje wewnątrz Trybunału Konstytucyjnego i w głowach tych ludzi. Z pewnością. Ja liczę na to też, że, że tak będzie I, i myślę, że trzeba dać taki kredyt zaufania nowym sędziom, ponieważ no jeszcze nie mamy ich po czym oceniać, prawda? Oni jeszcze nie, nie wydali żadnych orzeczeń w tej sprawie, no ale pytanie, czy będą mieli taką możliwość, bo jak na razie ta, ta, ta czwórka nie jest dopuszczona do orzekania. I tutaj no, no znów pewnie będzie cała batalia prawna, bo z tych informacji, które udało mi się zebrać dzisiaj, to są takie zapowiedzi ze strony rządzących, że no, trzeba będzie skierować pewnie sprawę do prokuratury, że prezes Trybunału Konstytucyjnego uniemożliwia wykonywanie czynności służbowych czworgu e, sędziom Trybunału Konstytucyjnego. Jedna z, znow, z nowo zaprzysiężonych e, sędź e, powiedziała na naszej antenie, że prawdopodobnie skieruje sprawę do Sądu Pracy, a zatem no, znowu będziemy mieli ten cały proces prawny zanim nowo wybrany sędziowie zaczną orzekać. A wszystko to prowadzi do tego, że ten kryzys wokół Trybunału i kryzys samego Trybunału się m, pogłębia. Czy to już można nazwać agonią, próbą anihilacji tej ważnej, bardzo ważnej i mocno y, usytuowanej w konstytucji instytucji? Chyba niestety tak. Chyba niestety tak, bo tak jak mówiłam, Trybunał w pewnym momencie e, stał się takim łupem politycznym. E, dokładnie w 2015 roku, kiedy... E, może już nawet wcześniej, pod koniec rządów Platformy Obywatelskiej, kiedy wybrano awansem troje sędziów i to był ten precedens, na, na który później, który później wykorzystała, wykorzystało Prawo i Sprawiedliwość. No, Ale to, co później zrobiło Prawo i Sprawiedliwość w Trybunale, no to tak mówiąc kolokwialnie była już totalna demolka. Czy da się to jeszcze posklejać? Trzeba by chyba zacząć od nowa. Tylko ja, ja znów wrócę do tego, co było przed dziesięcioma laty. Przed dziesięcioma laty ci, którzy zasiadali w Trybunale Konstytucyjnym, byli uznawani przez wszystkie strony sceny politycznej. Nie komentowano wyroków Trybunału Konstytucyjnego. One były ostateczne. i Jedna i druga strona sceny politycznej no, po prostu je przyjmowała, Nie, niezależnie od tego, na czyją korzyść one zapadały. Teraz trudno mi to sobie wyobrazić. Teraz jeśli zmieni się obsada Trybunału Konstytucyjnego, to będziemy słyszeli z ust polityków Prawa i Sprawiedliwości, to są wyroki polityczne. No i usłyszymy te określenia. Antysędziowie, niby tak, sędziowie. Tak, to, to, jest, to są też określenia, które deprecjonują tych nowych sędziów. I to jest też przygotowanie takiej narracji. Natomiast e, według mnie politykom w tym momencie brakuje odpowiedzialności, bo ja może tutaj użyję górnolotnych słów, ale władza to jest odpowiedzialność. Mandat posła to jest odpowiedzialność. I to jest psucie tych najważniejszych organów, które, jeszcze raz powtórzę, one naprawdę powinny działać w obrębie nas, obywateli. Oni odbierają nam tę naszą ostatnią tarczę. Taką tarczę przed właśnie władzą, która próbuje przekraczać swoje kompetencje. I tej od, odpowiedzialności, o której ym, pani apeluje, o którą pani apeluje, pewnie oczekiwałybyśmy, oczekiwalibyśmy wszyscy zarówno od polityków koalicji, jak i, jak i opozycji. Pani Anna Łubian-Halicka, program ym, informacyjny 19.30 Telewizja Polska była z nami. Bardzo pani dziękuję również dziękuję. za to. Turka programu Komentarz Połączył się z nami pan profesor Bogdan Góralczyk, politolog, sinolog, hungarysta, dyplomata, publicysta z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry panie profesorze. Janu no dzień dobry. E, panie profesorze, ja wiem, że to jest bardziej pytanie do wróżki, ale no muszę zapytać, kto pana zdaniem te wybory arcyważne wygra tym razem? Albo Orban, albo Major. Na dwoje tutaj babka wróżyła, jeśli mogę tak kolokwialnie to Jeśli chodzi o sondaże, mhm. są jednoznaczne, a ja od wielu miesięcy mówię, że Orban stracił rząd dusz mhm. i tutaj widzimy to dokładnie. Natomiast problem polega na tym, że Viktor Orban rządził 16 lat z konstytucyjną większością i tak kuglował i manipulował ordynacją wyborczą, że może z tego w ostatniej chwili i na pewno skorzysta. Czyli spodziewa się pan jakiegoś więcej, rodzaju, panie profesorze, cudu nad urną? Stara zasada, chociaż systemy się zmieniają, mówi, że nieważne kto głosuje, ważne kto głosy liczy, a na Węgrzech jest coś takiego, że po pierwsze jest 199 mandatów do obsadzenia, ale 106 to są kręgi jednomandatowe. I tam jest ciekawostka taka, że wystarczy, że pani w danym okręgu jednomandatowym o jeden głos uzyska więcej i wtedy wszystkie głosy idą na listę krajową, na te dodatkowe 93 mandaty. To jest jedno, a drugie, że są wybory kopertowe, a koperty mają to do siebie, że się je zakleja, odkleja, przelicza i w związku z tym nawet nie spodziewam się, że już w niedzielę, Wieczorem będziemy znali wynik, będziemy raczej wiedzieli, jakie są czy są mocne tendencje, ale ostateczny wynik może być jeszcze za kilka dni. Z tego, co pan mówi, wynika, że bardziej teraz można obawiać się tego, co będzie działo się po dniu głosowania, niż tego, co przed dniem głosowania mogłoby się wydarzyć, bo jeszcze do niedawna pojawiały się takie komentarze i takie prognozy, że być może Wiktor Orman zechce wprowadzić jakiś rodzaj stanu wyjątkowego i uniemożliwić przeprowadzenie tego, tego głosowania. No teraz to się chciał. wydaje mało prawdopodobne. No i chciał, bo była ta prowokacja. Na granicy z Serbią, tylko się nie powiodła. Wiemy, że są doradcy rosyjscy przy obecnym rządzie węgierskim. No ale najbardziej chyba Orbana zdeprymowało to, że przyjechał, jakby nie było, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych na pięć dni przed wyborami i na wspólnej konferencji prasowej wytrącił główny argument Orbanowi, bo powiedział, że nie widzi i nie ma żadnych danych, żeby za tą prowokacją na granicy z Serbią były jakiekolwiek siły ukraińskie. A tymczasem Wołodymyr Żeleński i Ukraińcy to są najwięksi wrogowie Orbana, jeszcze więksi niż Pyjtar Modior. Panie profesorze, no właśnie z czego wynika ta niechęć Orbana do, do Ukrainy, do Ukraińców? Czy to jest jedynie taki, taka broń polityczna? Czy rzeczywiście to ma jakieś głębsze historyczne, być może uzasadnienie? Nie, historycznego nie ma, natomiast ma uzasadnienie polityczne, ponieważ Viktor Orban postawił na współpracę z, z Władimirem Putinem, a równocześnie z Donaldem Trumpem, który dzisiaj, w dzisiejszej nocy, raz jeszcze twitował i popiera Viktora e, Orbana. A to z tego podstawowego względu, że jeśli chodzi o prezydenta Stanów Zjednoczonych, to on uważa, to się Orbanowi udało, przemycił taką oto interpretację, że ruch MAGA, Make America Great Again, to jego akuszerem był niejaki Wiktor Orban, bo już w 2014 roku ogłosił u siebie, że buduje nieliberalną demokrację. No i to jest bardzo istotny element, a jeszcze jest drugi, nie mniej istotny, a mianowicie taki, że Viktor Orban już od kilku lat buduje coś, co nazywamy frakcją patriotów europejskich w parlamencie europejskim. No i oni niedawno spotkali się w Budapeszcie i mają jedno hasło. Zająć Brukselę, czyli rozmontować Unię Europejską w tej formule, jaką ona dzisiaj funkcjonuje. Natomiast Władimir Putin ma również swoje cele. Jednym z nich jest niewątpliwie to, że Orban jest piątą kolumną, co ta, co ta kampania wyborcza wyjątkowo plastycznie pokazała, bo pojawiły się nagrania no i szczególnie duże wrażenie zrobiły te rozmowy szefa dyplomacji węgierskiej, Petera Sijarto z Siergiem Ławrowem. No i to ma swoje rezultaty. Jakie to wrażenie zrobiło na węgierskich wyborcach? Bo co prawda powiedział pan, że nieważne jest kto głosuje, a ważniejsze jest to, kto te głosy liczy. To jednak cały czas mamy nadzieję, że ten demokratyczny głos wyborców tutaj przeważy. Jak głosują Węgrzy? Oni głosują sercem, nie rozumem, portfelem? Nie ma jednej kategorii Węgrów. Są zwolennicy Fidesu, są jego zagorzali przeciwnicy, są zwolennicy yy, Tisy, są ich zagorzali przeciwnicy, a poza tym jeszcze jest diaspora, a poza tym jeszcze była i to jest yy, duża różnica w stosunku do tego, co, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Ja to definiuję, że była przez prawie półtorej dekady największa partia polityczna na Węgrzech którą ja nazywam partią apatii. Ona sięgała do 40%, że 40% społeczeństwa, głównie młodzieży, głównie kobiet, nie chodziło do wyborów, bo uważało, że socjaliści kiedyś kradli, teraz Orban kradnie, nic nie zmienimy, niech będzie tak jak jest, byle było do garnka. Problem jest yy, zasadniczy i on wpłynął na tę kampanię ogromnie. No, że Węgry są w stagnacji gospodarczej, że jest ogromna inflacja, że są trudności gospodarcze, a równocześnie jest ostentacyjna korupcja i to w wykonaniu Orbana i jego akolitów, jego rodziny również. No, razem te czynniki sprawiły, że Peter Bodiar, który wiedział, że nie trzeba nic robić w Budapeszcie, bo on jest zawsze antyorbanowski, Ruszył w prowincję, pieszo, rowerem, kajakiem. Dotarł do miejscowości, w których, które nigdy w swojej historii polityka tej rangi nie widziały. No i najwyraźniej sondaże pokazują, że będzie rekordowa frekwencja wyborcza. A czym będzie bardziej rekordowa, czyli mówi się już o 75%, a jeżeli będzie powyżej 80%, to Peter Modior i Partetisa może zdecydowanie wygrać. Kim jest ten y, największy rywal Wiktora Orbana? To jest młody człowiek, który przecież y, z Fideszu się, y, z Fidesu pochodzi, y, z Fideszu wyszedł, a teraz mówi o demontażu y, systemu i jest postacią, y, która skupia na sobie uwagę i, i skupia zainteresowanie i poparcie przeciwników Orbana i właśnie zastanawiam się, na ile oni będą głosować na Pedra y, Modziara, a na ile będą Będą głosować przeciwko Wiktorowi Orbanowi. No to kalkulacje są bardzo różne. Ja uważam, że Jedna trzecia elektoratu będzie głosowała na Wiktora Orbana, czyli 30-33%, dlatego że Orban zabetonował system, wszystkie instytucje są mu podległe i ci ludzie, którzy są w tych instytucjach i ich rodziny, no będą głosowali po prostu na siebie, egzystencjalnie. Mhm. No, w tym sensie wygranie przez opozycję, bo pojawiają się takie spekulacje, że Peter Modziołk może wygrać nawet kwalifikowaną konstytucyjną większość, co by mu pozwoliło rzeczywiście dokonać zmiany systemu. Ja uważam, że to jest niemożliwe, ale jest to ruch rewolucyjny. Społeczeństwo się poruszyło i masowe wiece pokazują, że na tych Petera Modiora jest ludzi coraz więcej, a na tych Orbana zresztą nielicznych. Pojawiają się demonstranci i krzyczą Ruscy do domu, czyli przypominają Orbanowi początek jego kariery w 1989 roku, kiedy wypłynął i właśnie takie hasło rzucał. Co się takiego na Węgrzech wydarzyło, że teraz nadeszło to no, swoistym momentum, że rozmawiamy o tym, że Wiktor Orban po 16 latach może mm, stracić władzę? Bo obiecywał Eldorado i piękną przyszłość, make America great again, make Hungary great again. Robić Węgry wielkie. Rysował wspaniałe scenariusze i nie dowiózł. Gospodarka skrzeczy, inflacja doskwiera, bieda jest widoczna, 40% społeczeństwa traktuje się, że ma problemy z dniem codziennym. Do tego korupcja ostentacyjna, rozwarstwienie trudności i ogromna inflacja również na towary spożywcze. No i jeszcze odpad Orbanowi teraz po 28 lutego. Najważniejszy dla niego atut, że jest wielkim panem, wielkim wodzem, wielkim przywódcą, z którym do, Donald Trump się liczy, Władimir Putin, Xi Jinping, Netanyahu, Erdogan. No, miał zawsze tylko problemy z demokratycznymi przywódcami europejskimi, ale tych chce pogo pogonić w skarpetkach, ale wydaje się, że to raczej Węgrzy mogą jego pogonić w skarpetkach, bo na to się zaczyna zanosić. Widzi pan, panie profesorze, podobieństwa między tą kampanią wyborczą na Węgrzech i, i tymi wyborami z sytuacją w Polsce w 2023 roku? Nie jedna jest paralela. 15 marca, w dzień rocznicy wybuchu rewolucji 1848 roku, były dwa wielkie wiece w Budapeszcie. I Peter Modior występował na Placu Bohaterów i zakończył apelem o aktywne wsparcie do dwóch grup społecznych. Do kobiet i do młodzieży. Czyli przeczytał wyniki wyborów w 2023 w Polsce. Natomiast te wybory na Węgrzech, one dotyczą nie tylko Węgier. W Polsce to się czuje, bo widzę, sam odczuwam, jak ogromne jest zainteresowanie mediów, bo podskórnie czujemy, że to będzie definiowało przyszłość nie tylko Węgier, ale naszego regionu, Unii Europejskiej i całego kontynentu europejskiego. I to są najważniejsze niewątpliwie wybory, nie tylko na Węgrzech, ale również w naszym regionie od 1990 roku. Stawka jest ogromna, mhm. bo od tego, kto wygra, będzie zależało, czy będziemy mieli Europę, tak to ujmę, proputinowską i antyeuropejską, czy antyputinowską i proeuropejską. Bo Peter Major mówi, pierwsza wizyta w Warszawie, a potem Wiedeń i Bruksela, a do Brukseli po to, żeby odzyskać tam zamrożone dla Węgier pieniądze, no bo gospodarka węgierska stanęła również i z tego względu, że Węgry y, mają prawie 20 miliardów euro zamrożone unijnych pieniędzy. No i to się czkawką teraz bardzo mocno odbiło. Kiedy tych przemian możemy się spodziewać po ewentualnej wygranej oponenta Wiktora Urbana w tych wyborach? Ja się najbardziej obawiam scenariusza takiego, że owszem opozycja wygrywa, ale Wiktor Orban ma wszystkie instytucje. Znamy ten scenariusz z Polski, czyli będzie pat. No i wtedy jest bardzo niebezpiecznie, bo nie będzie można rządzić. Ale jeśli Orban by te wybory przekręcił, bo już to jest poza dyskusją, że nastroje społeczne jakie są, tylko można machinacjami i kuglowaniem coś zrobić, to wtedy obawiam się, że Viktor Orban po pierwsze miałby rewoltę społeczną, ludzie by wyszli na ulicę, a pod... wcale nie miałby łatwego rządzenia, bo Unia po tym, co się teraz w czasie, w czasie tej kampanii ujawniło, raczej pieniędzy unijnych dla Viktora Orbana, jeśli by został na kolejną kadencję, nie da. A co więcej rozważa się i to poważnie zawieszenia ich prawa głosu, a nawet wykluczenia z Unii Europejskiej, chociaż takiej procedury się nie przewiduje w traktatach. Panie profesorze, bardzo panu dziękuję za tę rozmowę, chociaż nadal więcej pytań zostaje wciąż bez ja odpowiedzi. Będziemy się bardzo uważnie przyglądać temu, co na Węgrzech się dzieje, bo da. tak jak powiedział pan profesor, to nie są wybory tylko ważne, najważniejsze dla Węgier, ale także dla całej Unii Europejskiej i dla naszego regionu. Bardzo panu dziękuję. Pan profesor Bogdan Guralczyk politolog, sinolog, hungarysta, dyplomata i publicysta z Uniwersytetu Warszawskiego, był gościem polskiego Radia 24. Turka programu Komentarz Z nami pan Łukasz Wilczyński, prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej. Dzień dobry panie prezesie. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Jeśli Pan pozwoli, to najpierw oddamy głos naszemu człowiekowi z kosmosu, Sławosz Uznański-Wiśniewski. Dzisiaj także wypowiedział się na temat tego, co czeka nas w nocy polskiego czasu. Posłuchajmy, jak no, planuje i, i wyobraża sobie to, z czego dzisiaj będziemy świadkami. Jestem przekonany, że koledzy astronauci, Reed, Jeremy, Kristina i Wiktor są w pełni skupieni na tym, co, co muszą wykonać. Lądowanie jest niebezpieczne. Ja lądowałem i derubitowałem z prędkości około 27-28 tysięcy kilometrów na godzinę. To jest duża energia skomasowana w tej kapsule, która waży kilka ton wraz z moją załogą. Astronauci misji Artemis 2, ponieważ...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 A ja będę, będę trzymał kciuki. Wiem, że załoga jest w najlepszych rękach, w jakich mogłaby być. Oni mają pełne zaufanie do swoich, swoich zespołów technicznych, tak jak ja miałem do swoich. Jestem przekonany, że wszystko będzie dobrze, ale odetchniemy z ulgą, jak będą już w oceanie. Oj tak, to prawda. Trzyma kciuki Słowo Wiśniewski. Trzyma chyba kciuki cała ludzkość za tych, którzy dzisiaj wracają do domu, panie prezesie. Drży mi serce na samą myśl o tym, co mogłoby pójść nie tak i jak wiele rzeczy może pójść nie tak w czasie takiego lądowania, wodowania, powrotu na Ziemię, tych, którzy byli najdalej od naszej planety w historii ludzkości. Misje załogowe faktycznie są obarczone takim dużym czynnikiem ryzyka, no bo mówimy, mówimy o, o ludziach, tak? mówimy o, o żywej materii. Oczywiście najlepiej po prostu o tym nie myśleć i nie przyciągać tych myśli i, i trzymać kciuki, tak jak Sławosz to dokładnie mówił. Natomiast po to był realizowany projekt Artemis 1, czyli przetestowanie tejże kapsuły właśnie przy, też przy takim lądowaniu, jeszcze bez, bez astronautów, żeby móc wykonać ten kolejny krok. Właśnie po to są te testy, po to oni ta ekipa Artemis II nie lądowała na Księżycu, tylko zrobiła sam manewr okrążający, żeby ich następcy mogli spokojniej już wykonywać kolejny krok. Także ja tutaj faktycznie mam też, pokładam zaufanie, zresztą tak jak powiedział Sławosz, w tych ekipach technicznych dodajmy nie tylko ze Stanów Zjednoczonych ale także z Kanady oraz Europy dlatego że Europejska Agencja Kosmiczna w tym Polacy tutaj pozdrowienia dla doktora Ani Vogtman są na miejscu tam w Stanach między innymi i również monitorują ten lot po co ponosić takie ryzyko w epoce sztucznej inteligencji, robotyzacji wielu dziedzin naszego życia? Po co ryzykować życie astronautów, kosmonautów, żeby przecierać szlaki w kosmosie? To jest oczywiście prowokacyjne pytanie, ale chciałabym, żeby pan wyjaśnił, na czym polega ta przewaga misji z udziałem człowieka nad tymi, które mogłyby być realizowane dzięki zaangażowaniu maszyn. No, kiedyś było też takie pytanie, jak pojawiały się gogle w wirtualnej rzeczywistości, po co podróżować, skoro można już będzie wszystko zobaczyć, nie trzając się z domu. Generalnie co innego jest misja robotyczna, co innego jest sytuacja, w której my wysyłamy jakąś sondę, czy też lądujemy na, na powierzchni na przykład Marsa łazikiem i widzimy tylko to, co łazik w danym, w danym momencie, kończymy daną zmianę, że tak powiem, i idziemy do domu. Tak? Loty załogowe to jest zupełnie coś innego. Po pierwsze, popycha nas to do przodu, mówię o rozwoju rodzaju ludzkiego. Po drugie, cała technologia opracowywana na potrzeby przypilnowania tego, aby ci astronauci mieli, no, przetrwali cały ten lot, tak? żeby nic się nim nie stało, to również potem jest wykorzystywane dla nas tutaj na Ziemi. Jest wiele, wiele technologii, wiele medykamentów, które wymyślane były z myślą właśnie o lotach załogowych, a obecnie sami z nich korzystamy, chociażby weźmy na przykład telemedycynę. My wiemy, ci operatorzy na Ziemi wiedzą cały czas, co się dzieje z tym astronautą, jaki ma potentno i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj, kiedy jedziemy na przykład karetką, coś się z nami dzieje, jest kardiowerter defibrilator, który cały czas też również transmituje nasz stan zdrowia. To jest wprost wzięte z załogowy. załogowych. No i następna rzecz, my nie lecimy na Księżyc po raz kolejny, mówię kolejny, czyli po, po tych programie Apollo, żeby tam postawić kolejną flagę. My lecimy tam po to, żeby tam zostać jako rodzaj ludzki, żeby mieć drugie ciało niebieskie, na którym będziemy już mieć stałą obecność, bo oprócz misji Artemis II warto było w ostatnich dniach czy tygodniach śledzić to, co się w ogóle działo w Stanach, szczególnie jeżeli chodzi o konferencję NASA, na którym bardzo wyraźne plany i również też całe finansowanie ogłoszono dla stałej bazy księżycowej. Zresztą w tym, w tym roku ruszałem się przetargi już na pierwsze koncepty tej bazy. Także. Po to ryzykujemy, po to, żeby zacząć zasiedlać nasz yy, srebrny glob. Na ile Księżyc może być tylko takim przystankiem w drodze na Marsa? Na no, 100% dlatego że jeżeli już wyjdziemy poza tą naszą orbitę własną, wyjdziemy już poza, poza Ziemię i zaczniemy widzieć obecność, czynienia z obecnością ludzką na Księżycu, no to to już jest krok, który absolutnie nie może nas powstrzymać do tego, żeby wykonywać dalsze kroki. Ludzie wreszcie, po pierwsze, będą mieli możliwość mieszkania na innym globie. Po drugie, no, ja głęboko w to wierzę, że da to też taki impuls do, do, do współpracy. Wspomniała Pani o AI na samym początku. Mm -hmm. Wczoraj wysłuchałem bardzo ciekawej rozmowy na temat tego, co się w ogóle wydarzyło wczoraj w Stanach Zjednoczonych, gdzie firma, jedna z producentów jednej generatywnej sztucznej inteligencji nie wypuściła swojego nowego narzędzia, bo się tak mocno przeraziła jego mocą już. I tam komentarz był bardzo ciekawy jednej osoby, że nie widzi możliwości rozwoju sztucznej inteligencji dalej, bez współpracy na przykład Chin i Stanów Zjednoczonych, że jest to po prostu niemożliwe. I tak samo ja uważam w sektorze kosmicznym. Księżyc, mam nadzieję, będzie końcem tej rywalizacji, a początkiem jakiejś współpracy, bo na Marsa nie jesteśmy w stanie już ścigać się, tak jak teraz to robią Amerykanie i Chińczycy. Na Marsa musimy już lecieć jako, jako rodzaj ludzki nie jest możliwe już, żaden kraj tego już nie dźwignie w tym momencie, żeby aż totałą taką misję marsjańską wykonać tylko i wyłącznie z uwagi na jakąś rywalizację. Czyli tylko... Więc mam nadzieję, że ten księżyc będzie właśnie takim, takim przyczynkiem do tego. Czyli program Apollo, który pamiętamy sprzed pół wieku, to był no, ten, ten najwyższy przejaw tej rywalizacji między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim, ten kosmiczny wyścig zbrojeń i to jest właściwie ten etap, gdzie kończy się ten rodzaj myślenia o podboju kosmosu. No chciałbym. Chciałbym natomiast, biorąc pod uwagę to, że kosmos obecnie jest uznany jako piąta domena operacji wojskowych, także przez NATO. To, że faktycznie coraz częściej pojawiają się technologie uzbrajające naszą orbitę. Jesteśmy jeszcze w tym punkcie, w którym ciężko nam cokolwiek teraz prognozować w takim obszarze. Podam przykład. Za rok mamy przyjemność gościć w naszym kraju w dwudziestym roku Cały sektor kosmiczny, bo wszyscy przyjeżdżają na Międzynarodowy Kongres Astronautyczny 27 do Poznania. I moim marzeniem jako szefa Komitetu Organizacyjnego było, żebyśmy coś podpisali w tym Poznaniu, żeby coś zostało po tym naszym kongresie, jakieś traktaty poznańskie. Natomiast na razie mam informację, że z uwagi na sytuację geopolityczną nie jest to możliwe. Zapytałem, czy w takim razie możemy coś zrobić księżycowo. Jakieś podstawowe, techniczne porozumienie, nie wiem, wzajemna pomoc, gdyby coś się wydarzyło w tych bazach. Powiedziano mi, że tu jest na szczęście jakieś taki, takie okienko szansy na porozumienie. Także jak widać, znowu ten księżyc, dlatego nie mówię na to bezpodstawnie, te moje marzenie, żeby ten księżyc stał się tym przyczynkiem, ale póki co troszeczkę musi się moim zdaniem uspokoić sytuacja, którą mamy na Ziemi, bo Czyli... co włączamy jakiekolwiek fakty, to słyszymy o wojnie z lewej, z prawej, no tak. mam nadzieję, że nie z góry. Czyli kolokwialnie rzecz ujmując najpierw trzeba ogarnąć to, co dzieje się na Ziemi, a potem myśleć o tym, co dzieje się poza naszą orbitą, dosłownie ich Dosłowniej, przenośniej, jak zawsze mama mi mówiła, najpierw podtrzątać swój pokój, a potem wyjść na zewnątrz. No, czyli znowu mamy dowód na to, że też za tym rozwojem technologicznym, który jest właściwie no, nieograniczony, to nie nadąża. Ten, ten nasz rozwój pewnie. No jakiś etyczny, moralny, taki, który, byśmy, który by nas predysponował i pozwalał nam no, w pełni odpowiedzialnie myśleć o zagospodarowaniu kosmosu. Jakkolwiek brzmi to niewyobrażalnie. A wracając do tej misji Artemis 2, wielokrotnie, właściwie za każdym razem podkreślamy, że to jest misja historyczna ze względu na te rekordy bite przez uczestników tej, tej misji. Ona na pewno się w historii zapisze. Pan jak ją ocenia, jak do niej podchodzi, to jest Pełny sukces. Oczywiście będzie można mówić o tym pełnym sukcesie, kiedy ci, którzy biorą w niej udział, wrócą na Ziemię cali i zdrowi. Ale już teraz można dokonać jakichś pierwszych podsumowań? Zdecydowanie tak. Znaczy Ja podchodzę do tego bardziej pragmatycznie. Znaczy, dla mnie jest to mimo wszystko wciąż mifia testowa. Ten zabieg z tym, że oni się tak mocno oddalili od Księżyca, moim zdaniem to był strzał w dziesiątkę, bo kto dzisiaj pamięta Apollo 10, mm -hmm. którzy prawie wylądowali na Księżycu, prawie zrobiło wielką różnicę. Wszyscy pamiętamy Apollo 11 czy Apollo 8, która jest tutaj odmieniane jako, jako taki ta bliźniak tej misji Artemis 2, bo to, to dokładnie te same założenia były. Natomiast ta misja ma przede wszystkim swój wymiar naukowy i technologiczny. Naukowy, ponieważ badani są sami astronauci i ich przebywanie to właśnie jeszcze dalej poza księżycem wpływ ewentualnie promieniowania na ich organizmy, nawet podczas takiej krótkiej misji, a po drugie i co najważniejsze moim zdaniem to są te systemy statków całego, całego tego systemu Orion. To, co powiedział wcześniej Sławosz, osłona termiczna, prawda, to przejście teraz przez, przez to, co na czekaj, czy ten najtrudniejszy moment misji, ale i same systemy, podsystemy. Na samym początku zepsuła się toaleta, przecież słyszeliśmy o tym, udało się to naprawić, ponieważ tego typu projekty mają redundantne systemy. Wszystko to jest jednym wielkim testem przed nie tyle lotem historycznym kolejnym na księżyc, to pierwszym z wielu lotów na księżyc, bo to tak trzeba, tak trzeba podchodzić do tego programu Artemis. Także ja na to patrzę właśnie z punktu widzenia ten, co się udało zrobić. Więc od, ze strony kolegów, koleżanek z Europejskiej Agencji Kosmicznej, że z ich strony. Oni uważają tę misję jeszcze za, za pewien sukces. Dlaczego? Przypomnijmy, że to, co teraz będzie lądowało, to jest taka kapsuła załogowa, natomiast pozostały ten moduł, on, on, on tam jest odczepiony. Ten moduł był tworzony przez z udziałem właśnie Europejczyków, przez Europejską Agencję Kosmiczną, z Udziałem Europejskich Firm i to tak naprawdę Europejczycy zapewniali energię, tlen, wodę, właśnie zapewniali to, że, że ci astronauci mogli przebywać i mogli polecieć dookoła Księżyca. I na ile już oni widzą, to ten moduł sprawił się, zdał swoją, ten, ten, sob, jakby przydał się absolutnie w każdym stopniu. Oczywiście wszelkie testy, wszelkie dane, wszelkie jakieś podsumowania to jest jeszcze parę miesięcy przed nami. Dlatego, że tego typu misje są dopiero podsumowywane po paru miesiącach, po to, aby kolejny, w kolejnych misjach eliminować już te pewne jakieś błędy wykryte w trakcie tej misji. Pół wieku ludzkość czekała, żeby zbliżyć się do księżyca i to dzieje się na naszych oczach dzisiaj. Powrót załogi z programu Artemis II na Ziemię w Polskim Radiu 24 mówił o tym pan Łukasz Wilczyński, prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję pięknie.